Miasto mnie męczy. Po weekendzie spędzonym w Krakowie uciekłem na koniec świata. Do takiej niewielkiej, sielankowej miejscowości. Rozglądam się na wszystkie strony. Wrześniowe słońce pali jak mało kiedy. Czyli Polska Złota Jesień. Rozglądam się widzę te wszystkie Lasy. Wszystkie małe domki. Ludzi, którzy pracują na roli. I nie jakby mogło się wydawać ciągnikiem, ale yy, wóz i sprzęt rolniczy zapięty jest yy, do konia. Taki widok z jednej strony, z drugiej strony. Ludzie zmierzający do domu albo do pracy takimi polnymi ścieżkami, polnymi drogami. Masa pięknych widoków, które otaczają mnie z wszystkich stron. A ja jestem starszy o pewne wrażenia, pewne doświadczenia. Jestem starszy o kolejny wycinek swojego życia, o kolejny wycinek jakiejś ery, o kolejny fragment czegoś większego, czegoś, co mnie otacza, co trwa wokół mnie i w czym ja trwam. jesień. Właśnie trzymam w dłoni piękną, mięciutką, soczystą żółciutką. Mówiłem, że żółciutką gruszkę, którą przed chwileczką strąciłem z drzewa. Na żartkach rośnie już dojrzały winogron. A może w tym roku powstrzymam się od zbiorów, które przeznaczę na wino, bo zeszłoroczne wino nie cieszyło się wielką popularnością. Yy, znaczy wielką popularnością. Po prostu nie piłem tego wina. Już nie jest to mój ulubiony trunek. No dobrze. życzę mi smacznego. Ja się z wami przywitałem i, i zabieram się za tą jesienną gruszkę jesień w takim wrześniowym, słonecznym, kolorowym, bo, bo tutaj to, co widzę, to plejada barw tych najpiękniejszych. Zielenie, żółcie, błękity. Wszystko piękne, wszystko pachnące. Wszystko takie niepowtarzalne, bo pomimo tego, że Pojawiamy się w tych samych miejscach, o różnych porach dnia i nocy, o różnych porach roku, to nic nigdy nie jest takie samo. Nawet jeżeli wydawałoby się nam, że takie jest. Zapraszam Was na te króciutkie kilka słów z mojej strony. Papa to palące słońce było przyjemne tylko przez chwilę, teraz zrobiło się zdecydowanie za gorąco. No nie spodziewałem się, że będzie taka śliczna pogoda i ubrałem się troszeczkę za ciepło. I teraz cierpię z tego powodu. No ale wejdę ochłodzić się do lasu i kto wie, może uda mi się jakieś dary tego lasu zabrać ze sobą do domu. Mianowicie może znajdę jakiegoś grzybka. Słuchajcie podcastu. Mm, mm. Halo, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Słuchajcie podcastu. Papa Cafe czyli drinki rozlewa oraz kawę podaje papa. Zapraszamy do podcastowej kawiarni. To co słyszycie to dźwięk opadających z drzew liści. Kolejny dowód na to, że mamy jesień. Ja idę i popijam tutaj sobie coś, co powinno nie postawić na nogi. Jakaś woda z kofeiną, rzęszeniem. Miłożąbem japońskim, chociaż w smaku nie jest rewelacyjna, to mam nadzieję, że jakieś pozytywne skutki tego mojego picia tej wody będą. Że, że... Czego to ludzie nie wymyślą. Miłożąb japoński kiedyś rósł w miejscowości, w której spędziłem 5 lat swojego życia, i ten miłożąb był, jeżeli się nie mylę, był on pomnikiem przyrody tak wiem, że y, moje znajome zbierały liście z tego miłożąbu i trzymały je jako y, nie wiem, jakiś talizman, który miał im pomóc w miłości. Całość jakaś taka pierdoła. Hmm, no, czytam, że dobrze że miłożąb wpływa na y, na układ sercowo-naczyniowy, czyli coś dla mnie. Coś dla mnie, coś dla mojego y, skaczącego ciśnienia zatrzymałem się, bo zatrzymałem się, bo bo co? bo są krzaczki z jeżynkami. z jeżynkami albo z czernicami, zawsze mam problem ciężko mi rozróżnić, czy jeżyny i czernice to to samo będę musiał zdecydowanie to dzisiaj sprawdzić, ale zatrzymałem się i właśnie będę sobie obgryzał z takiego krzaczka jeżynki jeżeli coś z jeżynami miałbym polecić, to polecam Wam nalewkę na tych owocach. Jest naprawdę bardzo smaczna. Ma piękny kolor. Przede wszystkim piękny kolor. Zdecydowanie udaje się z niej uzyskać coś bardziej klarownego niż ze śliw. jeżeli miałbym coś w kolejności smaków ustawić za jeżynami, to ustawiłbym właśnie śliwy. Mówiąc oczywiście o słodkich nalewkach. Tak, dary jesieni. jakby to rzec. Dobrze, ja będę zadał się jerzynkami. Wy posłuchajcie jakiejś spokojnej jesiennej melodii. Teraz spokojnej, bo na koniec mam dla Was energetyczny ładunek muzyczny. Coś, co znalazłem jakiś czas temu i czeka właśnie na na tą chwilę, żeby pojawić się w podcaście Papa Cafe Ktoś reflektuje na jeżynkę? Nie? Dobrze, będę zajadał się sam w takim razie to usłyszenia za chwilę Siomucha Wszedłem z lasu i znowu jestem jak na patelni. No właśnie, stoję na szczycie takiej góreczki w samo południe, jak w westernie. A przedtem w ogóle, jak się zatrzymałem przy tym krzaczku z jeżynami, to miałem wam powiedzieć, że kiepski ze mnie grzybiasz, bo nic nie znalazłem. No ale też to moje przejście przez... <grym> Las było takimi grubymi nićmi szyte, bo szedłem tylko i wyłącznie wzdłuż drogi, hmm, którym, którą wzdłuż drogi, którą jeżdżą ciągniki. No ale tak, niestety ten las nie należy do tych, które znałbym najlepiej, więc znowu jakaś koszmarna mucha nie, atakuje gąbkę od Zuma. No nie wiem, może jest podobna do muchy. Wielkie oko gąbki Zuma. Bredzę dzisiaj trochę, no ale... do taki jesienny, spacerowy podcast. Czasami, gdy jestem właśnie w takich miejscach, jak to mam wrażenie, że za kilka za kilkanaście lat najlepiej odnalazłbym się właśnie gdzieś na takim odludziu gdzieś gdzie cywilizacja z jednej strony nie jest daleka bo w kilka kilkanaście minut można dojechać do miejscowości w której zrobimy pełne zaopatrzenie zapłacimy swoje rachunki wyślemy pocztę a z drugiej strony właśnie tutaj jest taka cisza, taki spokój. Większy obszar ziemi. Pełno przestrzeni. Zero ścisku. Zero pośpiechu. No niestety w życiu nie jest tak łatwo i nie da się tych wszystkich rzeczy pogodzić razem. Tak od zaraz. Na wszystko trzeba sobie zapracować ciężką pracą latami wyrzeczeń. Zresztą nawet podjęcie takiej decyzji o zamieszkaniu gdzieś na uboczu jest to rzecz pewnych kompromisów, pewnych wyrzeczeń. Pozbywamy się pewnych wygód na rzecz Innych wygód na rzecz tego piękna, które będzie nas otaczać, na rzecz tej ciszy, tego spokoju, którą moglibyśmy sobie serwować o poranku czy wieczorami, wychodząc przed nasz mały, wymarzony domek. Tak wiele i tak niewiele. Wszystko zależy. Od tego, z jakiej perspektywy patrzymy na taką właśnie naszą przestrzeń. Przestrzeń życiową. Przestrzeń, która daje nam komfort istnienia. Ale ktoś kiedyś powiedział, że od tego są marzenia, żeby je mieć. A im więcej mamy marzeń, Takich, które nie ciągną nas ku ziemi, które nie osłabiają nas w działaniu, tym chyba lepiej. Można powiedzieć, że mamy powód, dla którego warto żyć. Szczególnie, kiedy te marzenia w mniejszym czy większym stopniu się spełniają. Takie to refleksje przyszły do mnie na koniec tego spaceru. Może chciałem powiedzieć jeszcze coś więcej, ale będę kończył tą pozytywną, energetyczną dawką muzyki, którą przygotowałem. Będzie to utwór zatytułowany Baciar. Zespół nazywa się Psiokrew i taki Góralski? Góralski klimat z energetycznym zacięciem, z bardzo nowoczesnym zacięciem. Życzę Wam miłego słuchania i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Czarować duzy, daj ze, panie Boże, bo ci... Zdjęcia